Rozdział 16. W restauracji. Czy mogę przyjąć zamówienie? Oto najczęstsze pytania i wyrażenia, które przydają się, gdy idziesz do restauracji. Ja? Folgen Sie mnie, bitte. Tak, proszę za mną. Was können Sie uns empfehlen? Co może nam pan polecić? Ich würde ihnen unser händchen empfehlen. Polecałbym państwu naszego kurczaka. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für vier Personen? Przepraszam, czy mają może państwo stolik dla czterech osób? Ich beginne mit der Suppe. Zacznę od zupy. Und danach bitte ich um. A potem proszę o. Was jest die zupy des Tages? Jaka jest zupa dnia? Können Sie uns bringen? Czy mógłby pan nam przynieść. Können Sie mir die Rechnung bringen? Czy mógłby pan przynieść mi rachunek? Zahlen Sie in bar oder mit Kreditkarte? Płaci pani gotówką czy kartą kredytową?